Marka, rozdział siódmy. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy i ujrzawszy, że niektórzy z uczniów jego nieczystymi, to jest nieumytymi rękoma jedzą chleb, ganili to. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi nie jedzą nie umywszy pilnie rąk, zachowując ustawę starszych. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą nie umywszy się. I jest jeszcze wiele innych przepisów, jakie przyjęli do zachowania, takie jak umywanie kubków i konewek i miednic i stołów. Potem go pytali faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego uczniowie twoi nie postępują według ustawy starszych, ale nieumytymi rękoma chleb jedzą on zaś odpowiadając rzekł im, dobrze Izajasz o was o błudnikach prorokował, jak napisano, lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mnie czczą, nauczając nauk, które są ustawami ludzkimi. Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, zachowujecie ustawy ludzkie, umywanie konewek i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. I mówił im, Pięknie usuwacie przykazanie Boże, aby ustawy swoje zachowywać Bo Mojżesz rzekł czci ojca Twego i matkę Twoją I kto złożeczy ojcu albo matce, niech śmiercią umrze Ale Wy mówicie Jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce Korban, to znaczy To, co się Tobie ode mnie jako pomoc należy Jest darem na ofiarę I już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca swego albo matki swojej Wniwecz obracając Słowo Boże ustawą swoją, którąście ustanowili i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. I zwoławszy wszystek lud, mówił im, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie ma niczego, co by z zewnątrz wchodząc w człowieka mogło go kalać, ale to, co wychodzi z niego, to jest, co kala człowieka. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I gdy opuścił lud... Wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o to podobieństwo i rzecze im, czyli i wy tak niepojętnymi jesteście? Czy nie rozumiecie, iż wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go kalać? Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch i zostaje wydalone, a więc wszystkie potrawy są czyste. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Bo z wnętrza serca ludzkiego wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, zabójstwa, kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, bezwstyd, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza i kalają człowieka. I stamtąd wstawszy poszedł na granicę Tyru i Sydonu i wszedłszy do domu nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Lecz nie mógł się jednak ukryć, albowiem usłyszawszy o nim niewiasta, której córeczka miała ducha nieczystego, przyszła i przypadła do nóg jego. A ta niewiasta była greczynką rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby demona z córki jej wygnał. Ale Jezus rzekł do niej, niech najpierw się dzieci nasycą, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona odpowiedziała i rzekła mu, tak jest, panie, wszakże i szczenięta pod stołem jadając odrobin dzieci. I rzekł do niej, z powodu tych słów, idź, gdyż wyszedł demon z córki twojej. I gdy odeszła do domu swego, znalazła córkę leżącą w łóżku, a demon opuścił ją. I gdy znowu odszedł z granic Tyru i Sydonu, przyszedł nad morze galilejskie, przechodząc przez ziemię dziesięciogrodzia. I przywiedli mu głuchego, z trudnością mówiącego, i prosili go, aby nań rękę włożył. I wziąwszy go od ludu na osobność, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął jego języka. I spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to jest otwórz się. I zaraz otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i wymawiał dobrze. I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali, ale im bardziej im przykazywał, tym bardziej rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i nie mi mówią.